Foton, czyli podcast o magii fotografii. Odcinek drugi. Max Skrzeczkowski, jeden z przyjaciół podcast Oneu, opowiada o tym, jak Antonin Kratochwil wzbogacił świat fotografii. Natknąłem się na takiego fotografa, który się nazywa Antonin Kratochwil, który jest Czechem, urodził się w 1947 roku. Jest jednym z założycieli agencji 7, tej amerykańskiej agencji, w której także jest Maciej nasz dzisiejszy gość. Bardzo mi zależało na powiązaniu tych dwóch postaci, ponieważ są pewne analogie i powiedziałbym wyraźne wpływy, ale chciałbym, żebyście Państwo popatrzyli sobie, po obejrzeniu tych zdjęć, które pokażę Państwu, patrzyli na ten pokaz Macka, już troszeczkę, być może inaczej. Mianowicie teraz tak, ten nasz fotograf, jest dosyć wyluowizowanym panem, który już, jako że w 1947 roku się urodził, to 70 lat już ma prawie na karku. Jest niezwykle aktywnym reporterem. Fotografem, który... Tutaj Państwu pokazuje takie zdjęcia, powiedziałbym bardzo różne i dziwne, które znalazłem szukając o nim, natomiast zależało na tym, żebyście Państwo tą część pierwszą zobaczyli jako taki zbiór y, dziwnych obrazów, które zupełnie nie wiemy gdzie, kiedy i dlaczego powstały. Y, z tego co ja y, próbowałem się doczytać, to, to y, zobaczyłem, że y, Pan Antonin realizował y, swoje materiały w Iraku, w Zambii, w Kongo, w Bośni, y, na Haiti, w Kolumbii, w Dubaju, y, w Egipcie, następne nie tam w, Indii, w, w Indiach, w Grecji, w Angolii, w Pakistanie, w Izraelu, na Sri Lance, w Wenezueli, w Zimbabwe. Więc z czystym słowem można powiedzieć, że jeździł wszędzie, gdzie w jego logice coś się działo, typu jakiś rewolta, jakiś przewrót. Często robił zdjęcia z miejsc odgarniętych konfliktami, w, w wojnami. Natomiast Chciałbym Państwu pokazać z wielką przyjemnością jego zdjęcia, które dostały nagrody na konkursie Press Photo, ponieważ jest to fotograf niezwykle utytułowany. Jak wejdziecie Państwo na Wikipedii i obejrzycie jego jakby, dorobek, to on ma kilkadziesiąt nagród, bardzo to jest polskie zdjęcie, kilkadziesiąt nagród w bardzo prestiżowych konkursach. To jest fotograf z gigantycznym dorobkiem, natomiast mnie zaskakuje i chciałbym się też na tym skupić. To jest człowiek leżący gdzieś do pokazów takich... To, to zdjęcie ostatnie jest dla mnie takim szokingiem. On wszedł do przyczepy, gdzie jakiś taki człowiek w jakimś takim jakby cyrku objazdowym, jakiś taki człowiek, który waży na 500 kilo, jest pokazywany i ci ludzie zaglądają i płacą jakieś kilka dolarów, żeby go obejrzeć. I, i tak się zastanawiając nad tym jego światem, wydało mi się to niezwykle fascynujące, ponieważ Zobaczyłem, że facet opowiada o świecie bez znieczulenia. I opowiada, w jego zdjęciach jest często jakiś konkretny bardzo sens i cel. I chciałbym Państwu pokazać te jego zdjęcia Wordpress fotowe, które, które możecie Państwo sobie na stronie Wordpress Foto obejrzeć. W 2002 roku zrealizował cykl w Birmie i to też dla mnie było to ciekawe. To zdjęcie dostało główną nagrodę. Co tu się dzieje? Ciągle Co się dzieje? Ciągle ładuje. czyli mieli. Dobrze. Poczekajmy niech tak. się załaduje. Ponieważ to było zdjęcie zrobione w. opis do tego zdjęcia był mniej więcej taki, że. W... Po walce, w... po wejściu wojsk amerykańskich do Afganistanu. Proporcja producentów opium na świecie się przesunęła w taki sposób, że Birma stała się czołowym producentem opium. O, ponieważ był gigantyczny nacisk Organizacji Międzynarodowych, to wprowadzono bardzo restrykcyjne kary za, dla, dla sprzedawców, dla producentów. I on trafił do, do więzienia, gdzie zrobił zdjęcia, nie wiem jak można przypuszczać, półlegalnie albo nielegalnie gdzie ci ludzie w pozycji kwiatu lotosu, jak tam było napisane, przez cały dzień w jakichś klatkach się yy, siedzą. I to jest jedno z takich zdjęć i też pomyślałem, że to zdjęcie było zrobione po coś i przynajmniej ja pamiętam to zdjęcie, jak było wówczas na tym konkursie. Natomiast zrobił też drugie zdjęcie, to w 2003 roku było nagrodzone, ale zrobione w 2002, natomiast yy, w tym samym konkursie dostał yy, nagrodę za inne zdjęcie które też dla mnie było zastanawiające, ponieważ obejrzałem zdjęcie i pierwotnie ono jest bardzo plastyczne, bardzo ładnie zakomponowane, natomiast nie wiedziałem o co chodzi i kiedy przeczytałem opis to okazało się tak, że w Afryce Środkowej, ja sobie nawet wynotowałem pewne informacje z tego opisu, w Afryce Środkowej jest gigantyczne, jak zresztą w całej Afryce, kłusownictwo i mnóstwo dzikich zwierząt, jest między innymi słonie, hipopotamy też, ale krokodyle, antylopy są zabijane jako jedzenie po prostu dla ludności lokalnej. I tutaj na jakimś targu on zilustrował kobietę sprzedającą antylopy głowę, zresztą z tą zasłoniętą głową z tymi wszystkimi postaciami drugich pla drugiego planu. uznają, że to jest jakby rewelacyjne zdjęcie, ale on opowiedział o problemie i on tam yy, w tym opisie Zresztą bardzo takim inteligentnym pisze, że ta ilość, te miliony zwierząt, to to jest milion ton mięsa tych zwierząt, co odpowiada 4 milionom sztuk, sztuk bydła, gdyby to przerobić na hodowlane zwierzęta. To są jakieś kolosalne ilości i wiąże się to po prostu z zagrożeniem dzikiej przyrody, ponieważ mnóstwo gatunków jest na skraju wyginięcia, dlatego że ci ludzie muszą coś jeść. I, i, I dla mnie to, to było też jakby niezwykłe, że on robił te zdjęcia o czymś i po coś. I teraz tak, mamy tutaj taki cykl zdjęć z takim sławetnym aktorem, Żanem Reno, znanym między innymi z Leona Zawodowca, ale też był w takim wspaniałym filmie Wielkiej Błękit. I chciałbym Państwu pokazać cykl zdjęć reportera, bo to też jest niesamowite, że on z wielką łatwością i sprawą jako reporter, fotografuje yy, gwiazdy. Yy, pokazałem, znać trzeba iść. Fotografuje gwiazdy ludzi bardzo znanych i to chyba tylko. I chciałem Państwu pokazać, jakby, jaki pomysł on ma na sesję z celebrytą, jak te zdjęcia mniej więcej potem wyglądają. W sensie, że one są często bardzo dynamiczne, bardzo poruszone, bardzo przestrzenne. I jedną z takich cech jego, bo jako że my jesteśmy Akademię Odkryć Fotograficznych, to być może dla wielu osób to jest fotograf, o którym wcześniej nie słyszeli. Taki jest, taka jest moja intencja, żebyśmy też odkrywali, poznawali, edukowali się wspólnie. Dziękuję Państwu, że dzięki Wam mogę się też edukować, bo często sporo pietyzmu wkładam w e, czytanie, szukanie, i drążenie. Natomiast mamy z 1997 roku też następny reportaż w kategorii Portret. Cykl zdjęć, który też yy, chcę, żebyście Państwo zaczęli, jak pięknie zbudowana, plastyczna opowieść o człowieku, o człowieku, którego znamy, bo to jest świetny aktor, między innymi chyba w, w filmie Pluton odgrał. Tylko zaraz zacznę, w którą stronę tu trzeba iść. Yy, I żebyście Państwo zaczęli, jak świetne to są portrety. I w nich jest takiej, powiedziałbym, nonchalancji, nawet używając słowa finezji, takiej pozornej przypadkowości. I jak te zdjęcia są naturalne, jak one są trafione w tym w takim mocnym kontraście, z tej, w tej czerni zatraconej, gdzie właściwie niewielki fragment zdjęcia jest e, poza czernią. E, to, to już bardzo coś innego, to, to już są inne obroty, to ci Muhammad dalej. Ale dobra, teraz jeszcze raz Państwu pokażę z, z, z Jeszcze chyba tych dwóch ostatnich natworzyliśmy. Więc zobaczcie Państwo, jak te zdjęcia są trafione w taki sposób, powiedziałbym, ulotny. To, co często w fotografii, widzimy w fotografii reporterskiej, że te zdjęcia są takie sztywne, takie wypozowane, takie wykaligrafowane, tak w, ka w każdym punkcie wszystko siedzi mocno osadzone. tak W jego zdjęciach y, jest mnóstwo takiej, powiedziałbym, pozornej przypadkowości. Jest y, strona agencji Seven. Jeżeli Państwo będziecie mieli czas i ochotę, wejdźcie sobie na tą stronę. Y, kiedy wpiszecie sobie tego fotografa i będziecie szukali jego dorobek, ma kolosalny zbiór zdjęć naprawdę z całego świata, gdzie można prześwietlić po prostu wszystkie miejsca, w których był. Naprawdę ten świat wydaje się niezwykle fascynujący, ale też mroczny i straszny. I dlatego chciałbym Państwu trochę, moją intencją nie jest psucie Państwu moru, ale chciałbym Państwu pokazać zdjęcia, które dla mnie były wstrząsające, ale też były zaskakujące ze względu na pewien autentyzm, tak, ponieważ to są zdjęcia z chaosu w Haiti. I powiem Państwu, że ten Antonin jeździ prawdopodobnie z jakimś e, patrolem e, e, wojska podczas jakichś zamieszek i tam będzie takie zdjęcie, gdzie będzie leżał człowiek uduszony z obdartą skórą z głowy. I powiem państwu, że jak ja to zobaczyłem, tam jakieś dwoje dzieci stało. To pomyślałem, że to jest jakaś okrutna strona świata, przemocy, nienawiści, e, o której jakby z grubsza wiemy, natomiast taki człowiek, który jedzie tam, e, nie, nie boi się, ale nie tylko nie boi się, że go nie zabiją, tylko też nie boi się wziąć na siebie niejako tego ciężaru, tego brudu, tego syfu, bo, ta, bo to, takiego słowa można użyć. I yy, zobaczcie Państwo, jak te zdjęcia są, powiedziałbym, pozornie, przypadkowo strzelane w tym cholernie yy, krzywym, dynamicznym kadrze, w tych nieostrościach. On to robi gdzieś prawie, że przez okno jadącego samochodu, ewentualnie, tak jak tutaj widać, zatrzymuje się na moment. Natomiast w tych zdjęciach jest cały ten... Bałagan, Cały ten rozpierdziel, cały ten syf, od innych słów się nie da użyć. Ci ludzie gdzieś tam z jednej strony, by zabijali na ulicach, ale też ci, którzy biegną, ci, którzy żyją jednocześnie. Ktoś idzie do pracy, niesie koszyk na głowie. I powiem Państwu, że ten materiał na mnie zrobił olbrzymie wrażenie. Ten cykl składa się z 73 zdjęć. Jeżeli Państwo będziecie mieli czas ja ochotę, wszystkie. A tutaj, ten zdjęcia, które Państwu prezentuję, jako pewną próbkę pokazuje tego materiału. To jest to zdjęcie. To jest dla mnie po prostu total. To jest coś takiego, że to jest świat, którego my nie chcemy znać, nie chcemy oglądać, ale on jest. I teraz albo decydujemy się na pewien make-up tego świata, czyli przykrycie fasadu swojego komfortu i bezpieczeństwa, albo decydujemy się na to, żeby jakby wziąć na siebie ten niejako ciężar nawet interpretacji, rozumienia tego. Natomiast yy, chciałbym Państwu yy, zwrócić uwagę na to, jak te zdjęcia są robione lekko, łatwo i jakby automatycznie i bez względu na to, czy ten facet jedzie do Prypeci, czy jest na Haiti, czy robi zdjęcia celebrytą, czy jedzie do Afryki, czy jest w Afganistanie, to w tych zdjęciach jest bardzo charakterystyczna dla niego cecha, rzecz której ja przynajmniej yy, bardzo się, że tak powiem, od niego uczę, znaczy bardzo uczę, bardzo podziwiam i myślę, że to jest rzecz, której warto się uczyć, bo odnoszę wrażenie, że te jego zdjęcia to są takie zdjęcia, ja bym to nazwał takie między zdjęcia, czyli takie zdjęcia, które mogłyby nie powstać, bo ktoś by uznał, że są za bardzo niedopracowane, za mało perfekcyjne, za mało doskonałe i ta cała doskonałość, o której mówimy, w pewnym momencie traci autentyzm. Natomiast tutaj te... Yy, yy, to jest Czernobyl zatytułowane, ale to są te zdjęcia, i może sobie je obejrzymy w kontekście naszego gościa, który przed chwilą opowiadał nam o swoich przygodach, doświadczeniach i przemyśleniach po przebywaniu w tej, strefie, w tej strefie śmierci, w tej strefie życia wielkich poputników, niemalże jak w Nowej Zelandii. Przy okazji chciałbym Państwa bardzo szczerze zachęcić, żebyście co jakiś czas w własnym domowym zaciszu jeżeli wpadnie wam w ucho jakiś fotograf, który albo was ciekawi, albo was inspiruje, albo intryguje, żebyście wrzucili sobie go na kanał i poświęcili taki naprawdę długi wieczór, od wczesnego popołudnia do późnej nocy, na prześledzenie, rzetelne przeanalizowanie, przejrzenie, przestudiowanie, takie osoba użyje, materiału jego i tak jak na przykład to, co dla mnie było wyjątkowo inspirujące, Przeglądając zdjęcia na jego stronie, zobaczyłem, że on inne zdjęcia pokazuje na własnej stronie, niż w agencji Seven, w której też pokazuje tutaj tatuaż na Więc to było dla mnie ciekawe, jak, jak, jakimi kryteriami on dokonuje wyboru, kieruje się dokonując wyboru na swoją stronę, a jakie zdjęcia w tym czasie sprzedaje udostępnie agencji. Natomiast chciałbym Państwu pokazać rzecz, która była dla mnie wielkim zaskoczeniem. Tak na Marvinesie, W jednym z materiałów krótkich filmów, który zresztą po czesku, pięćdziesiątowy film, yy, dowiedziałem się, że on też grał yy, yy, jako aktor w jakimś amerykańskim filmie. Jakiś tam prawdopodobnie miał epizod. natomiast yy, Bardzo dobrze się prezentował jako aktor. Natomiast dla mnie wielkim zaskoczeniem było to, że zobaczyłem jego produkcje multimedialne. I chciałbym Państwu, teraz wejdziemy szybciutko na jego stronę, którą już mam wpisaną, chciałbym Państwu pokazać kilka jego tych produkcji, filmów lub takich multimediów, on multimedia. I też chciałbym, żebyście Państwo zobaczyli jak, ponieważ to jest też takie pytanie, które przypuszczam, że wielu fotografów sobie zadaje, mianowicie jak działa obraz pojedynczy, jak działa cykl zdjęć, bo często te jego cykle mają po kilkadziesiąt, 20, 30, to nie taki klasyczny reportaż, że 6-8 zdjęć, ale tam jest 80 zdjęć i to jest ciekawe, że w jak opowiada w tak dużej ilości obrazów, natomiast yy, natomiast teraz tak, jest jego strona internetowa bardzo fajnie skonstruowana, bardzo czytelna, można wszystkie te jego y, cykle sobie pooglądać, ale chciałbym Państwu puścić ten filmik, nie będziemy już do końca oglądać, bo troszkę mamy mało czasu, ale chciałbym Państwu przede wszystkim zwrócić uwagę, jak inteligentnie i fajnie został skompilowany film, bez obrazu, poprzez dźwięki obraz, to było właściwie zestawienie takiego fotoreportażu. Trudno mi jest powiedzieć, czy to są zdjęcia, czy to są zrzuty z wysokiej jakości rozdzielczości kręconego filmu, bo momentami to wygląda, jakby to były takie zrzuty filmu jeszcze kadrowane, ale od strony technicznej jakby nie chciałbym przesądzać, jak to było zrobione, bo nie wiem, możemy o tym później porozmawiać, sobie gdzieś tam za Ja poczekam sekundeczkę, żeby tam się choć trochę załadowało. Nie wiem czy państwo gdzieś Tomek Bosacki na pewno widzieli porządek która koło niego siedzi. Była wystawa Tomka Sikory pod tytułem The Street Photo i tam między innymi on miał taką książeczkę, w której zestawiał ze sobą zdjęcia wykonane na ulicy w przestrzeni publicznej, szerokim kątem tłum ludzi, a potem na stronie obok albo dwie strony dalej fragment zdjęcia, które było chwilę wcześniej w niewielkim fragmencie przekadrowanym gdzie jakiś detal, który był średnio albo prawie wcale niezauważalny, nagle wychodził jako pierwszoplanowy. I widzę, że tutaj została zastosowana, nie chcę powiedzieć, że sztuczka, ale ta sama metoda przekadrowania obrazu, nadając im pewnego znaczenia i chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na ten zabieg formalny, który bardzo fajny efekt przynosi. Co ładuje? Nam się ładuje. Zobaczymy czy ktoś się cioł... To może zrobimy tak, że... To może być problem tutaj z tym naszym internetem, który jest dosyć słaby, jeżeli Państwo będziemy mieli tyle konsekwencji determinacji, wejdziecie sobie na stronę internetową naszego gościa i poglądacie sobie tego jego inne multimedia, w tym są dosyć ciekawe reklamy, które zrobił reporter, właściwie reporter wojenny, a zrobił re reklamę koncercji <śmiech> w harmonii. Więc to też jest ciekawe, jak jak facet jest nieskrępowany, jaką ma wielką przestrzeń swobody, takiej właśnie wolności, gdzie zarówno robi ostry reportaż, w którym nie ma sentymentów ani, ani terefu nie ma znieczulenia, potrafi robić zdjęcia pozowane i scenizowane, aranżowane, a jednocześnie bawi się obrazem, robiąc tego multimedialne formy, z wielkim sukcesem wygrywa i funkcjonuje na globalnej arenie fotograficznej. Wydaje mi się, że to jest fotograf, który ma w sobie pewien rodzaj takiej naturalnej nonszalancji, lekkości i naturalności, której na pewno warto się uczyć, bo czasem my jesteśmy za bardzo spięci. Ja sam zresztą często, może tak się pije w piersi, ale że te proste horyzonty i tak dalej, że, że taki, ta, tak bardzo akademicko oczekuję, wymagam i narzucam, a tymczasem widzę, że po, po świetnym przykładzie takiego fotografa że często te zdjęcia robione tak prawie, że z biodra. Chciałbym jeszcze państwa szczerze zachęcić, żebyście, jeżeli macie taką potrzebę, bo jeśli ktoś nie ma, to w ogóle nie ma dyskusji, żebyście zastanawiali się nad tym, na ile nagrywanie dźwięku, obrazu ruchomego, na ile to może przydać się, bo, bo oglądając taki materiał widać, że gdybyśmy zaczęli sam zbiór zdjęć, to bez tego dźwięku, bez tych megafonów, bez tego wszystkiego coś w tle, to byłby zupełnie inny odbiór i jeżeli chcemy opowiadać o świecie, to starajmy się z niego uszczknąć jak najwięcej i być może dlatego nagrywanie właśnie obrazu ruchomego i dźwięku jest y, czymś takim, co być może nie powinienem, bym, nie powinienem zachęcać do tego fotografów, tylko mówić róbcie zdjęcia, róbcie zdjęcia, ale chciałbym Państwa otworzyć, tak jak siebie otwieram zresztą, y, poprzez oglądanie takich materiałów, na to, że y, dopuśćcie taką myśl, że może kiedyś na przykład coś takiego y, może wam, wam się przydać do budowania bardziej yy, rozległej opowieści o tym, co jest dla Was ważne. A co jest dla Was ważne, to jest jakby trochę oddzielne pytanie, które każdy sam sobie musi zadać i próbować odpowiedzieć. Świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu